Wielbię Ciebie w każdym momencie. Jak zachęca nas kateizm Kościoła katolickiego, używajmy z wiarą, a jednocześnie nie w sposób magiczny, dziwny, na przykład nosząc ze sobą, ale w naszych domach używajmy sakramentaliów, wody, soli i oleju, aby pomnażać łaskę uczynkową, pamiętając, że najważniejszym w naszej pobożności jest Jezus w Eucharystii. Egzorcyzm nad wodą. Boże, Ty przez wodę dokonałeś największych znaków dla zbawienia ludzkości. Przybądź łaskawie na nasze prośby i zlej od swojego błogosławieństwa na tę wodę. Niech używana przy sprawowaniu Twoich misteriów, dzięki Twojej łasce służy do odpędzania złych duchów i chorób. Niechaj miejsca, w których przebywają wierni, pokropione tą wodą, będą wolne od podstępu złego ducha i od wszelkich zasadzek ukrytego nieprzyjaciela. Niech wezwanie Twojego świętego imienia zabezpieczy ich przed wszelkimi atakami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Egzorcyzm nad solą, Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy w swojej ojcowskiej dobroci, pobłogosław tę sól. Ty kazałeś prorokowi Elizeuszowi wrzucić sól do wody, aby oczyszczona woda mogła służyć życiu prosimy Cię Panie spraw niech wszędzie tam gdzie padną krople tej pobłogosławionej wody ustaną wszelkie napaści szatana i niech nas zawsze strzeże obecność Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego egzorcyzm nad olejem Boże Wszechmogący któremu służą w drżeniu chówce anielskie, a których niebieską służbę wysławiamy Prosimy Cię wejrzyj łaskawie na ten olej, który dzięki Twemu miłosierdziu otrzymaliśmy. Pobłogosław go i uświęć. Dałeś go nam, aby służył do namaszczania chorych, by odzyskawszy zdrowie mogli śpiewać pies dziękczynienia Tobie, żywemu i prawdziwemu Bogu. Dozwól, by Ci, którzy będą posługiwali się tym olejem, który błogosławimy w Twoje imię, Zostali uwolnieni od wszelkiego cierpienia, chorób i zasadzek nieprzyjaciół. Niech posłuży do oddalenia wszelkich nieszczęść od człowieka, którego stworzyłeś na swój obraz i odkupiłeś bezcenną krwią swojego syna, by już dłużej nie cierpiał z powodu rany zadanej przez starodawnego węża. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. przy Yeah. Uh -huh.